Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, Nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam Wam, nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie oznacza więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się lilią na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie troszcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, Zawsze Ewangelia w swojej treści odnosi się do naszego życia, chociaż może nie od razu to na pierwszy rzut oka wychwycimy. Może nieraz jakiś fragment Ewangelii nam się zdaje, że to jest jakieś bujanie w obłokach. Ale zawsze da się go prosto sprowadzić do problemów naszego człowieczeństwa, naszej egzystencji. No a dzisiaj to nawet bez żadnych problemów, bo jest to temat numer jeden chyba wśród ludzi, to jest to troska o przyszłość ile zarabiasz, w jakim funduszem emerytalnym jesteś, a czy chcesz zmieniać pracę, a czy się przeprowadzasz, czy zmieniasz mieszkanie. To są codzienne Polaków i nie tylko Polaków rozmowy i Pan Bóg w to wkracza z dość szokującą tezą, którą, yy, którą wypowiada już w króciutkim dzisiejszym czytaniu księgi proroka Izajasza, Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Takie zapewnienie Pana Boga, takie konkretne, a to z czym ludzie do nas przychodzą do księży w tych rozmowach, proszę księdza, wcale nie doświadczam Pana Boga, wcale nie widzę Jego opieki, źle mi się dzieje, to narzekanie, o którym często wspominamy jest dość powszechne. I Ewangelia jeszcze na inny sposób nam udowadnia. Chrystus mówi właśnie o tym. Popatrzcie na ptaki, popatrzcie na rośliny, jakie są piękne, śliczne. I wy jesteście ważniejsi od wróbli, wy jesteście ważniejsi od ptaków. No słuchamy, głową kiwamy, mówimy o to słowo pańskie, ale, ale nie czujemy tego, bo kłopotów jest sporo. Niektórzy mają wielkie. Może ktoś tu obecny w kościele ma w kieszeni diagnozę swojej choroby nowotworową. Może ktoś... Właśnie wczoraj dowiedział się o czyjej śmierci i, i, i taki ból wielki. A tu Pan Bóg nam mówi, wy jesteście dla mnie tacy ważni, tacy ważni. Chociaż jedno Panu Bogu musimy przyznać, że z tą troską o wróble to się sprawdza. Bo Państwo przyznacie, że chyba nigdy w Warszawie nie wiedzieliśmy, żeby jakieś stado wróbli padło z głodu. Kurcze, latają i latają. Jedną wojnę przylatały, drugą wojnę przylatały. W zasadzie nie wiadomo, gdzie mieszkają, ale gdzieś mieszkają, bo widać przecież jesienią, Państwo widzicie, całe niebo się robi czarno od tych jakichś tam kruków, czy wron, czy gawronów, które lecą na wysypiska śmieci. I na tych wysypiskach coś zjedzą, zadowolone wracają, śpią przy kominach ciepłych. Zgadza się. Kwiaty są piękne. Przychodzimy do świętej Anny, bardzo często mamy pięknie ułożone przez siostry róże i tyle razy, żeśmy w życiu te róże widzieli, a wchodzimy do kościoła, bo boże, jakie piękne róże. A one pójdą do śmieci przed piątkiem, żeby następne ułożyć na następną niedzielę. To się Panu Bogu sprawdza. Wiosna znowu, zgodnie z harmonogramem, przyjechała. Może troszeczkę później, ale w wolne dni, długi weekend. Jedziemy do Powsina, jedziemy do Łazienek, jedziemy do Wilanowa i zachwycamy się klombami, kwiatami, bratkami. Naprawdę my jesteśmy dla Pana Boga ważniejsi niż te różyczki, które tutaj stoją? One są tak śliczne i tak piękne, chociaż żadna nie ma swojej prywatnej wizażystki, ani w gabinecie kosmetycznym nie była, tylko ręce kochanych sióstr takie poustawiały. A temat poważniejszy? A Chiny? 60 tysięcy. A Birma? Panie Boże, my naprawdę jesteśmy dla Ciebie ważniejsi od wróbli? Drodzy bracia i siostry, temat cierpienia, temat Birmy, temat Chin to jest ogromny temat. Ktoś tylko zauważył celnie Gdyby Chiny i cały świat nie wydawały miliardy na łodzie atomowe, już by się budowały domy dla, dla tych Chińczyków. A w ogóle by się nie zburzyły, bo te poprzednie byłyby tak zbudowane. A wykrywalność trzęsień ziemi na pewno byłaby wyższa. To co było tsunami, 250 tysięcy ludzi. Ludzie byli ostrzegani w tamtych rejonach. Nie budujcie tu hoteli. Chcieli pobudować. My bardzo często Panu Bogu przypisujemy, przypisujemy winę za różne tragiczne wydarzenia, a to niekoniecznie jest tak. Przyjrzyjmy się temu problemowi. Jak to mówimy w naszym polskim przysłowie i powiedzeniu diabeł leży w szczegółach, ale Pan Bóg też nieraz leży w szczegółach, chociaż w zasadniczych szczegółach. Pamiętacie na filmie bank, jak Finto mówił do Duńczyka, patrz Duńczyk, taka mała szajbka i blokuje cały system alarmowy. Takie jedno słówko w Biblii, taka jedna mała Boża szajbka w teologii, i blokuje całe chrześcijaństwo. Co mam na myśli? A no to słowo, które musimy dzisiaj zauważyć, choć mogło ono przebrzmieć tak w potoku innych słów, starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dane. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże. Kochani, jeśli ktoś postawi zarzut, gdzie ta Boża opieka? Gdzie ta Boża opieka nad nami? To tylko czas odpowiedzieć pytaniem, czy Ty się starasz naprzód o Królestwo Boże? Bo Pan Bóg tym ludziom gwarantuje swoją opiekę. Tym, którzy się nie starają o Królestwo Boże, nie gwarantuje swojej polisy ubezpieczeniowej. I to jest pytanie... Do czego jest Kościół? Czego chce od nas Bóg? Gdzie On nas prowadzi? Jedno z największych nieporozumień to jest właśnie to, ja to już do znudzenia powtarzam na tych pszach o 15, że ludziom się wydaje, że Pan Bóg jest po to, żeby nam tutaj ustawić życie zgodne w rodzinie, w małżeństwie, skończone studia, zdrowie, chleb na stole, poczucie bezpieczeństwa. I od tego jest Pan Bóg. A kto Ci to powiedział? Pan Bóg ma cel taki, doprowadzić nas właśnie do Królestwa Bożego. I wszystko będzie robił. I wszystko będzie tak ustawiał, żebyśmy Królestwo Boże osiągnęli. Co może niekiedy wejść w ostry konflikt z naszymi pragnieniami i marzeniami ludzkimi. Tym, którzy wybierają Boga za Pana, niczego nie brakuje. Ciągle mam przed oczami, a raczej przed uszami, krzyk błogosławionej Elżbiety z Dijon, 26-letniej karmelitanki, która była w, w, w zgromadzeniu klauzurowym, była chora bodajże na nowotwór u układu trawiennego, więc Państwo wiecie, jakie to jest strasznie ciężka choroba. I ona za tą klauzurą, chorując na raka, będąc w kaplicy, mówiła, Panie Boże, przestań mi dawać już to szczęście. Panie Boże, uspokój się, bo już nie mam gdzie tego pomieścić. No, wyluzuj trochę, bo mi serce pęka ze szczęścia. To tak Pan Bóg spełnia swoją obietnicę wobec tych, którzy Jego stawiają za Pana. Jak postawisz w swoim życiu Boga za Pana, to ta gwarancja zacznie działać. Niczego ci nie zabraknie. Będziesz piękniejsza niż cały bukiet róż. I tu jest ta, przepraszam jeszcze raz powtórzę, szajfka. Czy my wybieramy Pana Boga za Pana? Nawet chodzimy do kościoła. Nawet jak ksiądz się często pytam siebie, czy ja Pana Boga wybieram za Pana? Czy On jest moim Panem? Czy gdyby dzisiaj anioł Ci powiedział we śnie, Twoje studia prowadzą Cię, oddalają Cię od Boga, czy jutro jesteś w dekanacie i wycofujesz papiery? Czy gdyby dzisiaj Ci anioł powiedział, że Twój ukochany chłopak, Twoja ukochana dziewczyna, jeśli zostaniecie we dwoje, to pójdziecie prosto do piekła, czy jutro zrywacie ze sobą? My próbujemy negocjacji. Panie Boże, usiądźmy do stołu negocjacji, zaraz. Nie, nie tak ostro, nie tak nerwowo, Panie Boże. Podyskutujmy na ten temat. No ale tak jest, ja to często Państwu mówię i to jest Kościół Akademicki. I będę to przypominał, że nieraz przychodzi dziewczyna mój przysięca, ale szczęście. Mam chłopaka. Jest, jest. Dyscyplina dodatkowa, ale trafiony. I przy okazji, proszę księdza, jeszcze jedna sprawa. Proszę o spowiedź. Mam chłopaka. Ale tak, proszę o spowiedź. Ale mam, mam, proszę księdza, jest. Za tydzień też pewnie poproszę o spowiedź. Kto to jest Panem? Kto to jest Panem? Chłopak czy Bóg? Drodzy bracia i siostry, planujemy wakacje, planujecie wakacje. Analizujecie, gdzie jechać, gdzie wyjechać, jakie warunki, jaka cena, czy jest basen, czy są schroniska. Ja nie mówię, że nikt, ale gwoli przypomnienia... Kto z Was bierze pod uwagę odległość miejsca zakwaterowania od kościoła? Ilu ludzi przyjeżdża na miejsce i mówi O! O wszystkim pomyśla. Czy uczy jest jakiś kościół? Muszę się zapytać tego, tego miejscowego. Często to jest najmniej ważne. Prysznic, telewizor w pokoju, satelitarna czy miejsce na grillowanie jest, czy kajaki można wynająć. Czy ktoś nie zaczyna od tego, czy czy tam jest Kościół w ogóle, do tego kraju, gdzie ja, na tych Gran Canarach, jeśli ktoś z Państwa jest takim szczęściarzem. Ja się troszczę i o to, i o to niektórzy mówią. Kochani, oczywiście, że my w naszym życiu się musimy troszczyć i o pieniądze, i o studia, ale dzisiaj pierwsze zdania Ewangelii świętego Mateusza rozbijają nam nadzieję, że można mieć tak kilku Panów ze wskazaniem na Boga. To tak jak w boksie jest. Remis ze wskazaniem na jednego. Nie, Pismo Święte mówi nikt nie może dwom Panom służyć. Bo albo jednym jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednym będzie trzymał, a drugim wzgardził. Nie ma, proszę państwa, mamy wiele obiektów zainteresowań. Praca, wypoczynek, kontakty z rodziną, hobby, jakieś tam zobowiązania. Ale Pana masz jednego, albo kasa albo seks, albo kariera, albo Twoje ja, albo Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Nie ma tu podziału. I dlatego są sytuacje krytyczne, są sytuacje krytyczne, które Pan Bóg nas sprawia, żebyśmy sobie to uświadomili, żebyśmy sobie to uświadomili, kto jest Twoim Panem Bogiem. Nikt nie może dwom Panom służyć. Pan jest jeden i cel jest jeden w naszym życiu. Niektórzy, powtarzam, próbują robić karkołomną teologię, żeby tak na wszelki wypadek, mając panów różnych świeckich, jeszcze temu Panu Bogu no tam jakąś świeczkę dać, czy ogarek, żeby na wszelki wypadek, a nuż się okaże, że on jest, to kiedyś Jan Stanisławski w jednym z kabaretów powiedział, jeśli, co daj Boże, Boga nie ma, to chwała Bogu. Ale jeśli, nie daj, nie daj Boże, Bóg jest, to niech nas ręka boska broni. Na wszelki wypadek to ja jeszcze cały tydzień ladam, zabiegam, ale na wszelki wypadek w niedzielę pójdę do kościoła. Jakby się okazało, że on jest, to będę miał podkładkę na sąd ostateczny. Drodzy bracie i siostry, nie mów Bóg się mną nie opiekuje. Nie mów Bóg nie opiekuje się moją rodziną. Bóg nie opiekuje się twoją prywatną drogą do swojego Bożka. A to tym ci nigdy nie obiecał, że się będzie opiekował. Bóg się nie opiekuje właśnie twoim kultem chłopaka, kultem pieniądza, kultem studiów, kultem Twojego rozwoju intelektualnego. Bóg ci obiecał, że jak się naprzód będzie starał o Królestwo Boże, a to wtedy ci da wszystko. Wtedy ci da wszystko. Bardzo często yy, bardzo często Służymy naszym marzeniom, wyobrażeniom, które są dla nas często zgubą. My szybko sakralizujemy nasze plany i marzenia. Jeśli ja coś chcę, no taką szlachetną rzecz właśnie jak małżeństwo, czy skończenie studiów, czy mieć zdrowie, czy pojechać sobie na jakąś podróż piękną, to są dobre rzeczy, to na pewno Bóg też tego chce. A skąd my to wiemy? Jezus nam przypomina, szukajcie pierw królestwa, szukajcie życia, szukajcie mnie, a On sobie mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem, królestwo Boże, Królestwo Boga, do którego jesteśmy wezwani, to jest iść drogą Chrystusa, iść do, przez prawdę i osiągnąć życie. Droga, prawda, życie. Co to znaczy, że przyjmuje Chrystusa jako drogę? Jest Mu się posłusznym. Ostatnio w długi weekend, ten poprzedni, chyba wszyscy z Państwa z zainteresowaniem słuchaliśmy meldunków z Zakopianki. Jaka sytuacja na Zakopiance? Przeciętna prędkość, pięć na godzinę. Ale najwięksi cwaniacy... Byli posłuszni Zakopiance. Zakopianka powiedziała, stop, wszyscy stanęli. W ogóle my jesteśmy posłuszni drodze, jak jedziemy samochodem. Samochód mówi, skręcaj, skręcamy. Najbardziej pyszny człowiek nie powie, a co tam będę skręcał? Powiadę <grym> sobie prosto. Nie, nie, przepaść się. Droga mówi pod górę, jedziemy pod górę. Droga mówi w dół, jedziemy w dół. Jesteś posłuszny drodze. A często jak próbujemy robić skrót, to wiemy, jak on się kończy. Jak słynne 160 jeździło krakowskim przedmieściem i nie jeden człowiek powiedział sobie podskoczę sobie jeden przystaneczek stąd na Miodową, to wysiadał przed świętym Florianem na Pradze. Takie skróty się robiło często autobusem 160. I my też mamy takie skróty w życiu. Drodze trzeba być posłusznym. Jeśli, są, jeśli jest dziura w drodze, wszyscy się zatrzymują. Jeśli jest zwężenie, wszyscy się zatrzymują. Jeśli jest korek, ludzie 6 godzin siedzieli w samochodach i najwięksi wściekali się, ale siedzieli. Nikt w przepaść nie pojechał. Nikt na skróty nie pojechał przez pole górala. Ja jestem drogą. Jeśli mnie przyjmujesz za drogę, musisz być posłuszny. Jak Bóg, Jezus skręca, to i Ty skręcasz. Jak Jezus jest pod górę, to i Ty idziesz pod górę. Ja jestem prawdą. Też Państwo często nieustannie mówię, sobie przypominam, żyć w prawdzie, jakie to jest trudne. Boże, ile kłamstw. To dlatego jesteśmy nieszczęśliwi, my się nie znamy. My żyjemy ciągle w wyobrażeniach, kłamstwach i iluzjach. I to zarówno w życiu społecznym, mamy takie zbiorowe społeczne kłamstwa, jak i w życiu indywidualnym. Przykład. Kilka tygodni temu, to już ponad miesiąc, Kosowo ogłosiło niepodległość. Niektórzy Serbowie z płaczem mówili do kamer, że tam w Kosowie zostały nasze chrześcijańskie, prawosławne pamiątki, nasze klasztory najstarsze zostały. Muzułmanie je opanowywują. Musimy iść o nie walczyć. Jedna z dziennikarek serbskich, Marina Stankowic, napisała, słuchając wypowiedzi tego patrioty serbskiego, co to się użalał nad serbskimi klasztorami w Kosowie, i napisała tak, teraz mu się o prawosławiu przypomniało, a gdzie byłeś, gdy kilka milionów twoich rodaków zamiast do sal porodowych żłobków, przedszkoli, szkół, urzędów, biur i fabryk trafiało do muszki klozetowych i kubów na śmiecie. A przecież mieliśmy wszystko. Mieliśmy władzę, pieniądze, technologie, media. Mieliśmy wszystko. Ale nie mieliśmy jednego. Nie mieliśmy dzieci. Nasze kobiety nie chciały mieć rozwrzeszczonych bachorów, więc tylko jedna ciąża na pięć była donoszona do końca. Jedna ciąża na pięć. W tym samym czasie Reszta ciąż kończyła w gabinetach gilekologicznych. W tym samym czasie albańskie kobiety w Kosowie miały po sześcioro, ośmioro czy dziesięcioro dzieci. Serbscy cieśle zarabiali strugając trumny, albańscy strugając kołyski. Jeszcze na początku XX wieku było nas w Kosowie 70%. Teraz tylko 8%. Pierwsze błogosławieństwo w Biblii, jakie Bóg kieruje do człowieka brzmi – rozmnażajcie się – i czyńcie sobie ziemię poddaną. Łańcuszek przyczynowo-skutkowy jest nieskomplikowany. Tylko ten, kto się rozmnaża, czyni sobie ziemię poddaną. Kto się nie rozmnaża, tego nie ma. Kochani, co powiedzą nasze, że tak powiem duchowo, dzieci i wnuki w Polsce za 50-60 lat, skoro narobimy im kłopotu, bo dzisiaj w Polsce mamy najmniejszy przyrost naturalny w całej Unii Europejskiej. Niepogańska Francja i rozwiązła z Szwecja, żartuje oczywiście i zmaterializowana Szwajcaria, chociaż oni w Unii nie są. Polonia semper fidelis ma najmniej dzieci. I jeśli tak będzie, to kiedyś Polacy w roku 2080 powiedzą, gdzieś się ten Bóg opiekuje Polską, skoro nam kulturę rozgladają może inne narody. Nie, to jest nasz wybór. To jest nasz wybór. I teraz w wymiarze indywidualnym, choć problem ten sam. Przeczytałem w minionym tygodniu rzecz, która wstrząsnęła mną. Jak my właśnie nie żyjemy w prawdzie. Proszę Państwa, ile w ilu rodzinach rodzice narzekają na dzieci? Syn, nie chce chodzić do kościoła, mam konflikt z synem, z matka, płaczę. Jakie są wytłumaczenia tej sytuacji? No wkład w towarzystwo. Większąc, takie czasy, telewizji ogląda, tej muzyki słucha, tej rokowej, i teraz to co się z nim dzieje w ogóle? Nie mogę się z nim dogadać. A autor artykułu, który czytałem, pisał tak. Jeśli jakaś kobieta i jej mąż stosują antykoncepcję przez lata, przez lata w sercu mają jedną myśl z przerażeniem, żeby tylko nie było dziecka. Matko woska, żeby tylko nie było dziecka. To ta niechęć do dziecka, które mogłoby się począć, przelewa się na to dziecko, które się poczęło. Dziecko, które mogłoby się począć, jest moim potencjalnym wrogiem. I tak to się wbija do głowy i do serca, że taka matka, patrząc na to swoje dziecko żyjące, też mówi, ten bachor mi tutaj przeszkadza. Odruchowo. Grzech się rozlewa, proszę Państwa. Czy Państwo słyszeliście, że ktoś kiedyś powiedział, nie mogę się dogadać z synem, bo mentalność antykoncepcji tak nie przeniknęła i męża, żeśmy zepsuli nasze relacje rodzinne? Nie. Telewizja psuje dzieci. Ci, ci, ci lewicowi, ci wychowawcy, ta szkoła psuje dzieci. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. My się nie znamy. I wiele małżeństw nie ma o tym pojęcia. Wiele małżeństw nie ma pojęcia, że stosowanie pigułki antykoncepcyjnej pogorszyło relacje z żyjącym dzieckiem. Ale tak jest. I Chrystus chce nam to powiedzieć nie dlatego, żeby nas zgnoić, tylko żeby nas wyzwolić, proszę Państwa. My się nie znamy. I dlatego tak strasznie cierpimy, bo żyjemy w półprawdach i w półkłamstwach. To jest tak, jak lekarz nieraz nie rozpozna diagnozy, dobrze nie postawi, nie rozpozna choroby i karmi biednego pacjenta jakimiś innymi proszkami. I dopiero po pół roku mówi, Boże, co On mi dawa, jakieś proszki, łykałem, to w ogóle nie na to byłem chory. My się sami nie znamy i się sami źle leczymy. Nie wiemy, czego nam potrzeba. Nie wiemy, czego nam potrzeba. Karmimy się właśnie intelektem, studiami kolejnymi, karmimy się jakimiś znajomościami, karmimy się zdobywaniem świata, a najczęściej jesteśmy głodni na miłość pełną, piękną, nieskończoną, którą chce dać nam Chrystus. Pamiętaj, staraj się naprzód o drogę, tej, której będziesz posłuszny. Staraj się naprzód o prawdę a dostaniesz życie. Jeszcze raz tylko Państwu przypomnę, już nie wchodząc w ten temat. To, że istniejesz, to nie znaczy, że żyjesz. To, żeś przyszedł do Kościoła Świętej Anny, słuchasz teraz mnie, a ja do Ciebie mówię, to nie znaczy, że żyjemy. Możemy tylko wegetować. Żyje ten, kto żyje w Bogu. Pozostali są cyborgami. Pozostali to są cyborgi. Kochani, wszyscy dążymy do szczęścia ale szczęście na ziemi jest produktem ubocznym. Jezus mówi, troszczcie o Królestwo Boże. Troszczcie, żebyś nie zjechał z drogi, a jedziemy we mgle. Nieraz na pewno Państwu się przydrażyła podróż w ostrej mgle. Człowiek tylko jedzie i przez głowę wysadza przez okno i patrzy, czy te pasy jeszcze mu migają koło samochodu. Tylko, a jedziemy 15 na godzinę. Powolutku i tylko, żeby nie zjechać z drogi. To jest obraz naszego człowieczeństwa. My jesteśmy wszyscy węgle. Jak ktoś mówi, jak pijani węgle jesteśmy, naprawdę. Trzymaj się drogi, zabiegaj o prawdę, zabiegaj o prawdę i troszcz się o życie, Boże. A szczęście będzie ci dane, jak produkt uboczny. Jeśli się zajmiesz produktem ubocznym, muszę być szczęśliwy, muszę być szczęśliwy, to go nie znajdziesz. Ktoś kiedyś ciekawie zauważył. Wiecie, proszę Państwa, kto jest najbardziej niespokojnym człowiekiem? Ten, kto walczy o pokój. Popatrzcie na komunistów. Oni walczyli o pokój. Takiego niepokoju, jak w ich granicach, to nie było. Najgorzej jest się czymś zająć, wtedy to tracimy. O, co, o czym mówię? Chodziłem po kolendzie w Otwocku, przychodzę do pewnego domu, telewizor rozgrzebany... Płytki wiszą na, na kablach, potencjometry powyjmowane, telewizor gra, ale widać, że jest w stanie jakimś rozkładu. Ja mówię, co to się u Pani dzieje? Bomba w ten telewizor trafiła. Proszę księdza, od kiedy mój mąż poszedł na kurs telemechanika, od tego czasu mój telewizor jest ciągle w rozsypce, bo ciągle w nim grzebie. Ale proszę Państwa, zacznijcie czytać książki medyczne. Zaraz się będziecie leczyć. Najlepiej się w ogóle tego nie dotykać, ani telewizora, ani książek medycznych. Jeśli się zajmie swoim szczęściem, muszę być szczęśliwa. Nie będziesz szczęśliwy. Bo naprzód zajmujesz się swoim szczęściem. I dlatego święta Teresa krzyczała, Panie Boże, weź już, jakby powiedział ktoś młody, wyluzuj z tym szczęściem, bo mi się w sercu nie mieści. Pamiętam, co mi mówił mój spowiednik w seminarium. Starszy ojciec Czesław Miętek, wychowawca wielu pokoleń kapłańskich, był już starszy człowiekiem takim bardzo tęgim i siedział w fotelu i mówił do mnie, chłopak, on do wszystkich klerków mówił chłopak, chłopak, jak będziesz dobrym kapłanem, chłopak, to ci się będzie chciało i on nie umiał tych rąk tak złożyć, bo w życiu na palcach nie gwizdał. Będziesz gwizdał ze szczęścia. No. Ja go rozumiem. Jak mi się uda przeżyć choć trzy minuty jako dobry kapłan, to chcę się tańczyć ze szczęścia. Ale to jest produkt uboczny, proszę Państwa. Produkt uboczny. Szczęście ludzkie z produktem ubocznym. Naprzód staraj się o drogę o prawdę i o życie. Ktoś celnie zauważył, że drzwi w niebie otwierają się na zewnątrz. Jeśli napierasz na te drzwi, ja chcę chłopaka, studiów, ja chcę szczęścia, ja chcę, ja chcę urody, Panie Boże daj, to Pan Bóg się nie wpuści do nieba, bo mówi Ty, weź się cofnij do tyłu, bo drzwi nie mogą otworzyć. Drzwi do nieba otwierają się na zewnątrz. Co to znaczy? Że Pochorowała się twoja mama. I ty mówisz, a może to dobrze? Przy mamie tego nie mów, bo może to źle zrozumieć. Ale może to dobrze, bo jak pół roku pojeżdżę do szpitala z garnuszkami, z termosami, bo jak się zacznę o mamę modlić, to wyjdzie ze mnie ten skończony egoizm, w którym jestem. A może to dobrze, że ta ukochana dziewczyna ze mną zerwała? Bośmy tylko w łóżku baraszkowali, o jednym myśleli. Panie Boże, przyznaję Ci, masz rację. Cofnę się do tyłu i wtedy się drzwi otwierają. A propos drzwi, to proszę pamiętać, a piekło zamyka się od środka. Oni się sami zamykają w piekle. A ojciec z Badeni powiedział wolę genialną myśl. Pan Bóg nie stworzył piekła, człowiek stworzył piekło. I to jest prawda. Dlatego, kochani, cofnąć się o ten krok, to jest w naszym życiu nazwać jeszcze raz rzeczy po imieniu. Tak pięknie jest to napisane w Księdze Rodzaju, że Pan Bóg dał Adamowi prawo nazwania rzeczy po imieniu. To jest mikrofon, to jest świeca, to są róże, to jest człowiek, to jest kobieta, mężczyzna. Nazywał rzeczy po imieniu. Nie nadawał im sens. Odkrywał ten sens i go nazywał. I trzeba teraz w naszym życiu nazwać rzeczy w prawdzie po imieniu. Że mój talent. To, że jestem taki gaduła, wygadany, to jest moje wielkie nieszczęście, bo się wpakowałem już w takie tarapaty przez ten swój talent. Natomiast moja nieśmiałość być może dla kogoś jest wielkim szczęściem. Moja wstydliwość, o, gdybym miał bez wstydy, tożbym nie żył. Na szczęście jestem wstydliwy, a tak się tak denerwuję na Pana Boga, że ja taki jestem wstydliwy. Nazwać rzeczy po imieniu, ta relacja z tym chłopakiem to nie jest miłość. To jest zniewolenie, uzależnienie, te moje studia to jest pęd do kariery. To nie jest powołanie. Ja po prostu chcę zrobić karierę i chcę innych rzucić na kolana. Natomiast może moje zamiłowanie, to czego się wstydzę właśnie do kwiatów, nie wiem, do przyrody to jest coś pięknego, to jest mój skarb i to może będę chciał pokazać ludziom i tym im służyć. Nazwać rzeczy po imieniu. Kochani, jeśli staniemy w prawdzie, wyjedziemy na drogę wszystko będzie nam dane. Tak jak tych, te róże, Pan Bóg się nimi opiekował, tak jak, tak jak wróble, tak jak w warszawskiej gołębie. Dzisiaj dostały od Pana Boga niedzielny obiad. Tak samo i my dostaniemy. Tylko pamiętajcie, naprzód trzeba się starać o Królestwo Boże. A szczęście przyjdzie jako produkt uboczny.